Scena czternasta. Dulska Julesiewiczowa, Hanka. Straszne rzeczy. Straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to na no jak gorsze, że taki zdolny. Taki utalentowany. Ta, żeby chciał. To przed nim kariera. No, ale nie chce. Nie chce. Zaraz dadzą drugie śniadanie. Nie chce. Mówię ci. Nie, nie. Tylko lumpuje i lumpuje. Jak weźmie tę parę ureńskiej w biurze, tak ginie. I jak to wygląda? — Nic, tylko kawiarnie i spódnice. Hanka wnosi tacę z wódką, serem i zakąską. — Proszę cię, moja droga. — Dziękuję, cioci. Siadają do jedzenia. — On jest jakiś podrażniony, niezadowolniony. Czy on sam wie, czego chce? — Powinien Bogu dziękować. — Prosty, zdrów. — Za twoje. — Piekieliszeczek. Hanka, idź posprzątaj panicza. Hanka wychodzi. — Kontenta ciocia z Hanki? — Tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie? Nie, gorzej. No, no. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. E, to... Wiem, co mówię. Niech ciocia ją odprawi póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało. A potem, patrząc w bok... Wobec tego, co się dzieje, że niby, no rozumiesz, to piwo, co szumi. A, słowem, że rozumiesz. Lepiej w domu. Ja nie mówię, ale... Ale ciocia, może ciocia ma rację. Chwila milczenia. Przez scenę przechodzi w milczeniu Hanka i znika w kuchni. Obie panie patrzą za nią. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust. A niech tam, byle się nie włóczył, nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn marnieje. Dziękuję. Ale żeby ona potem... Ona? Także. Będzie kontenta. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci to, co sobie kazałam przerobić. Idzie do przedpokoju. Wraca z tokiem z i białych piór. Kładzie go na głowę co przy kaftanie barchanowym i halce wywołuje dziwny efekt. Dobrze? Wcale, wcale. Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy. No, na cioci wszystko się dobrze wyda. Czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci szpejce to. No, no. Dulska wydobywa z szufladki papier. Opiera się o stół. Obie z zajęciem pochylają się nad papierem. Suterymy całe w rumel o dwadzieścia. Do sieni wstawię magle. Ciasno, zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno, ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po pięć. Pierwsze piętro, kokocica o dziesięć. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o dwadzieścia. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze? Lekko jej przychodzę, niech płaci, niech płaci, niech płaci. A więc kokotka o dwadzieścia, radca o dziesięć, drugie piętro. Obie zacietrzewione, pochylone nad stołem, czytają, kurtyna wolno spada.